Jest sobota, 9 marca 2019 roku. Słuchacie właśnie 228 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj eksperci z zakresu zjawisk nadprzyrodzonych: profesor Jarosław. Witam, profesorka. Witam cię, profesorze, witam wszystkich słuchaczy. Nie, jeszcze jestem magistrzem. <ścoughs> Szymas. Cześć. Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać dla was o kolejnym, głośnym w miarę filmie z ubiegłego roku, to znaczy swoją taką, ten, w sumie nie wiem, na pewno festiwalową premierę miał w 2017, ale polską dystrybucję uzyskał dopiero 1 czerwca 2018 roku i wspominaliśmy o tym tytule też troszkę przy okazji omawiania Ghostland, a mowa oczywiście o przebudzeniu dusz, czyli w oryginale Ghost Stories. Jest to film, którego taglineem było zdanie "mózg widzi to, co chce zobaczyć". Jego trailery obaj widzieliśmy w kinie, też chyba przy okazji jakiś tam Marveli innych filmów, nie, bo to już było jakoś tam sporo wcześniej wyświetlane. I obaj, tak jak wspomnieliśmy, ostatnio, jakoś tam się napaliliśmy, ale w końcu do kina nie dotarliśmy, nie? No dokładnie tak, niestety akurat w okresie kiedy ten film brylował w kinach ja jakoś nie byłem w stanie na niego dotrzeć, a jak wiadomo z horrorami tymi bardziej niszowymi to niestety jest też w naszym pięknym kraju tak, że one w zasadzie tam lecą dwa tygodnie na przykład i, i znikają, więc to też jeżeli ktoś się szybko właśnie nie ogarnie no to może być problem z tym, żeby w kinie premierowo film dany zobaczyć. Mhm. A ty wiedziałeś coś więcej o tej produkcji wtedy na etapie właśnie polskiej premiery, czy niekoniecznie? Wiesz to kompletnie nic. Tak naprawdę yy, o filmie zrobiło się trochę głośniej przy okazji faktu, że gra tam Martin Freeman, który po prostu jakby w tym takim szeroko pojętym popkulturowym świecie jest bardzo mocno kojarzony z różnymi rolami tymi głośnymi tam pokroju Sherlocka czy hobita chociażby, więc no to jest jakieś tam głośne nazwisko I jakoś tak bardziej właśnie nawet nie ze środowiska tego horrorowego do mnie głosy docierały na temat tego filmu, chociaż ogólnie on się spotkał z dosyć ciepłym przyjęciem z tego, co pamiętam. Ile właśnie z takiego szeroko, bardziej pojętego, kulturalnego świata, gdzie, gdzie właśnie, wiesz, były te głosy, że o, horror z Martinem Freemanem. Mhm. Właśnie, ja totalnie jakoś ten film e, pominąłem. Znaczy, e, Zwiastun może gdzieś mi tam mignął wcześniej, ale ja też nie wiedziałem, że w ogóle chodzi o ten film, bo ten polski tytuł Przebudzenie dusz w ogóle nic mi nie mówił, tak? Więc ja byłem. E, ja, ja widziałem ten Zwiastun potem w kinie. Wyszedłem z kina i zapomniałem, jaki był tytuł, bo zupełnie e, nie mogłem go jakoś sobie e, zmemoryzować. Inna sprawa, że ja tak wpadnę Ci w słowo, dla mnie jest niezrozumiałe do końca, dlaczego dystrybutor się zdecydował na tego rodzaju tytuł, skoro tak naprawdę ten oryginalny tytuł, czyli Ghost Stories, on nie dość, że świetnie ilustruje zawartość filmu, mm -hmm. tak naprawdę, no to można by było naprawdę banalnie prosto przetłumaczyć i myślę, że to by mogło być chwytliwe, jeżeli chodzi o horror. Nie? A tutaj mamy takie dosyć enigmatyczne przebudzenie dusz, które w zasadzie ani wiele nie mówi tak stricte skojarzeniowo, jak to nieraz z tytułami bywa, ani też niespecjalnie moim zdaniem Pasuje do samego Kreśli. filmu, no ale mhm. to jest osobna dyskusja w sumie pewnie. Zresztą nawet oryginalny tytuł mógł zostać po prostu, tak? No na tak, tym tak, bazowym poziomie, chyba każdy by go zrozumiał. Jest to produkcja, za którą odpowiadają Jeremy Dyson i Andy Nyman, Neumann. Panowie właśnie napisali scenariusz, wyreżyserowali ten film, przy czym dotychczas no, nie kręcili pełnometrażowych produkcji, byli związani raczej z telewizją, jakieś tam shorty tworzyli i działali też w teatrze, bo Ghost Stories zadebiutowało tak naprawdę w 2010 roku bodajże, w, w Liverpoolu chyba, jako sztuka teatralna, została bardzo ciepło przyjęta jeździła też po całym świecie tak naprawdę i teraz postanowiono przenieść ją na wielki ekran. Tak jak już Jerry wspomniał, zobaczymy na ekranie Martina Freemana, w jednej z, no, z ważniejszych ról powiedzmy, ale pojawiającej się dopiero pod koniec drugiego aktu. Pojawi się tutaj też m.in. Alex Lowther, czyli James z The End of the Fucking World, a w rolę główną wciela się Andy Nyman, czyli właśnie reżyser i scenarzysta i też twórca tego oryginalnego przedstawienia. Bohaterem, właśnie o którym teraz już zacząłem mówić, jest profesor Philip Goodman, który prowadzi w telewizji program Psychic Cheats. Program, w którym rozprawia się z oszustami udającymi media i różnymi zmyślonymi teoriami, historiami paranormalnymi. Pewnego dnia z panem profesorem Filipem Goodmanem kontaktuje się jego autorytet, dr Charles Cameron. Problem polega na tym, że mężczyzna ten jest uznawany powszechnie za zmarłego, więc sytuacja jest dość yy, zaskakująca, nietypowa. Goodman odnajduje go jednak, odnajduje go ciężko chorego w starej przyczepie kempingowej. Cameron wyraża wówczas pogardę wobec pracy Goodmana i swojej własnej oraz przedstawia profesorowi akta dotyczące trzech spraw, trzech przypadków, których nie udało mu się dotychczas obalić. Filip oczywiście jest urażony troszkę i zaskoczony. Tym, co się dzieje, ale postanawia przyjrzeć się sprawom zbadać je. W toku sensu obserwujemy między innymi te śledztwa dotyczące poszczególnych spraw. Drugi akt jest tak naprawdę podzielony, jak gdyby na każdą z nich. Pierwsza dotyczy stróża nocnego, pracującego w dawnym szpitalu psychiatrycznym dla kobiet, stróża nocnego, którego w pewnej którego pewnej nocy nawiedził duch dziewczynki. Kolejna sprawa dotyczy chłopca z dysfunkcyjnej rodziny, który. Wie że potrącił samochodem pewną demoniczną istotę, a ostatnia to opowieść mężczyzny, którego w momencie śmierci, w momencie swojej śmierci, nie jego śmierci, tylko swojej śmierci nawiedziły żona i nienarodzone dziecko. I z jednej strony Właśnie wysłuchujemy osób, które wierzą, iż doświadczyły zjawisk nadprzyrodzonych, a z drugiej strony śledzimy poczynania wiecznego sceptyka. Philip Goodman no, zajmuje się na co dzień obalaniem tego typu historii, zwalczaniem różnego rodzaju oszustów jakichś tam fejkowych właśnie medium, egzorcystów i tak dalej. I tutaj mamy kontrast między tymi dwoma spojrzeniami. Do tego też na przykład pojawia się w jednej ze scen ksiądz, który opowiada o pogardzie dla życia duchownego, dla spirytyzmu. Zauważa, że w dzisiejszych czasach wiara stała się niemodna. I właśnie z tymi rozważaniami z tyłu głowy śledzimy wydarzenia i cały czas próbujemy sami ustalić, czy wierzymy w to, co się dzieje na ekranie, czy nie. Czy wierzymy tym trzem osobom w te trzy sprawy, czy niekoniecznie. No i Jerry, co powiesz? Wiesz co, ja mam problem z jednoznaczną oceną tego filmu, dlatego, że nie do końca mam przekonanie, czy raczej Mam przekonanie w pełni, że tutaj nie do końca udało się tym scenarzystom wyegzekwować to, co sobie zaplanowali, dlatego że tak jak wspominasz tutaj mamy do czynienia z filmem, który jest w zasadzie dosyć specyficzną antologią, dlatego że jeżeli się przyjrzymy konstrukcji całości, to w zasadzie dwie trzecie filmu zajmują nam te trzy historie, te trzy śledztwa umownie je tak nazwijmy dlaczego umownie to zaraz dopowiem, bo to jeden z problemów w kontekście tej ramy fabularnej no ale dostajemy te trzy sprawy, które możemy śledzić. Każda z nich to jest w zasadzie autonomiczna nowelka, która mogłaby po prostu być prezentowana jako taki, taka osobna historia właśnie z gatunku ghost stories. No i mamy tę klamrę w postaci tego życia, sceptyka, który nagle musi się zmierzyć z czymś, czego nie może wyjaśnić. No i z pewnymi zaskakującymi rozwiązaniami w trzecim akcie czy, czy w finale. I mam problem z tym, że tutaj w mojej ocenie nie wszystko zagrało, dlatego że mamy niejako dwa osobne elementy. Pierwszym elementem są te nowelki. I te nowelki w zasadzie wszystkie są rewelacyjne. Naprawdę, tu... Nie mam absolutnie do czego się przyczepić. Powiem otwarcie, że ja bardzo dawno nie miałem czegoś takiego na horrorze, żebym autentycznie się przestraszył. I nie wiem, na ile ty też tak miałeś, ale ja po prostu jak siedziałem na tych nowelkach, to w zasadzie każda w którymś momencie mnie mocno wybiła ze strefy komfortu. No Mamy nowelkę w szpitalu psychiatrycznym, która jest po prostu... Przekapitalna, no to tutaj już sam klimat tego szpitala psychiatrycznego, ta lokacja to jest po prostu horrorowy majstersztyk. Druga nowelka jest teoretycznie dużo prostsza, ale przez to, jak ona jest fenomenalnie zagrana właśnie przez tego młodego aktora, który tutaj jest takim zwichrowanym młodzieniaszkiem i w zestawieniu jeszcze z początkową sekwencją z tego segmentu w tym domu, w którym tak naprawdę <śmiech> wchodzimy i mamy, nie wiem, taką półtora minutową sekwencję, kiedy idziemy tutaj za profesorem Goodmanem do pokoju na górę, do tego chłopaka i po prostu tam po drodze dzieje się tyle jakichś przerażających rzeczy, które niby nic się nie dzieje, ale po prostu ta już sama, samo otwarcie tej, tej noweli to jest po prostu też kolejna perełka. I dostajemy trzecią nowelkę, która może teoretycznie jest najmniej taka świeża, powiedziałbym, no bo tutaj teoretycznie nie mamy do czynienia z jakimś takim zupełnie nowym motywem, tylko no to jest jakby kolejny motyw nawiedzenia, ale... Ona jest znowu rewelacyjnie spuentowana, rewelacyjnie zagrana. Tak naprawdę w tych nowelkach to troszeczkę jedyne, co, do czego mógłbym się przyczepić, to jest kwestia muzyki, bo też, to, to zaraz oddam Ci głos, to, to nie wiem, czy też nie miałeś czasami takich odczuć, że ona jest nieco nazbyt, Taka klasycznie horrorowa, w tym sensie, że wiesz, mamy często tak, że mamy muzykę, która jest, nie wiem, muzyką jakąś ilustracyjną, buduje atmosferę itd, i tak dalej, ale w takich produkcyjniakach horrorowych często muzyka jest wykorzystywana po prostu jako takie sztuczne budowanie napięcia, jak ja to nazywam, nie. Czyli nie wiem, mamy, ma się wydarzyć coś zaraz dramatycznego, albo jest jakiś punkt kulminacyjny, to muzyka to, to podbudowuje, ale ona mi troszeczkę raziła taką właśnie. Sztucznością to może złe słowo, ale no to, to była taka wyrobnicza muzyka, nic specjalnego, raczej ona mnie wybijała troszeczkę w wielu momentach, ale tak jak ten segment jest naprawdę przekapitalny i moim zdaniem dla tych nowelek zdecydowanie warto po ten film sięgnąć. No to ja mam bardzo duży problem z Ramą, bo tak jak ty wspominasz tutaj, jednym z tych nadrzędnych motywów, czy tych głównych motywów, które nawet już w tagline się ujawniają, ale też w trakcie filmu są poruszane, jest kwestia wiary w zjawiska paranormalne. I też tego... wiary po prostu, nie? Chociaż tak, i też ja wiary toś... po prostu, chociaż no, faktycznie trochę w mniejszym w mniejszym stopniu, natomiast o ile to jest bardzo interesujący pomysł i wydaje mi się, że ten punkt wyjścia, czyli to, że mamy sceptyka, który może nie jest specjalnie oryginalny, bo to też w horrorach widzieliśmy wielokrotnie, że, że mamy jakiegoś naukowca czy sceptyka, który nagle musi się zmierzyć z czymś, czego nie jest w stanie objąć rozumem, to egzekucja tego i już na etapie tych śledztw jest bardzo dyskusyjna, a finał mnie osobiście zirytował, o czym mam nadzieję porozmawiamy wkrótce, a dlaczego mówię, że już na etapie tych nowelek jest dyskusyjna? Bo Wiesz, my powiedzieliśmy na początku, że mamy do czynienia z pewnymi śledztwami. No on dostaje, profesor Goodman dostaje do zbadania trzy sprawy. Tylko tak naprawdę tu nie ma żadnych śledztw. On tak naprawdę, wiesz, wysłuchuje jakiejś historii i ja w, po tej pierwszej nowelce to myślałem, że, nie wiem, my będziemy mieli jakiś krótki przeskok, nie? że on będzie próbował jakoś się ustosunkować do, do tego, co usłyszał, a tak naprawdę to się sprowadza do tego, że on spotykał się z opowieścią człowieka, który opowiada mu o swoim jakimś spotkaniu z czymś nieznanym, z jakimś zjawiskiem paranormalnym, a on kiwa głową, uśmiecha się pod nosem, no jasne, wariat, który pracuje w dziwnym miejscu, albo zwichrowany dzieciak z, z dziwnej rodziny i, i w zasadzie to, to wszystko. Nawet niespecjalnie próbuje mm, ustosunkować się w jakikolwiek sposób do tego, co, co usłyszał. Nie? To znaczy, Jerry, ja to widzę inaczej, bo rzeczywiście też się spodziewałem tego, że na przykład gdy słuchamy o tym szpitalu psychiatrycznym, to że następna sekwencja to będzie próba zbadania go, nie? nie wiem, że bohater się tam uda czy coś takiego, a on tylko konfrontuje to, co miał w aktach z tym, co mu ta osoba powiedziała nie? i to widzimy na ekranie, mhm. przy czym do samego końca filmu myślałem, że może reszta śledztwa rozgrywa się poza kadrem, ale z punktu widzenia finału, który cię zirytował, o czym ja zresztą wiem, bo rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, no to to ma sens, że tam właśnie nie ma nic pomiędzy. Nie, nie, to, no to ma sens, ale wiesz, ale konstrukcyjnie mm -hmm. no to jest mocno wybijające, wiesz, to, to nie jest coś, co mi na tym etapie przeszkadzało, dlatego że moim zdaniem tutaj bardzo szybko można wyłapać, że coś jest nie tak z tym światem przedstawionym. Nie, nie wiemy co, ale coś jest nie tak. Mamy na przykład, wiesz, takie zdania rzucone trochę od czapy, kiedy ten młody chłopak, kiedy otwiera drzwi domu, rzuca do Gudmana coś na, na zasadzie takiej, że się tam skontaktował z nim chyba ten właśnie ten drugi z profesorów, ten sceptyk taki, gdzie Kamera. on sam mówi, że nikt jakby nie miał do niego dostępu, czy, czy że nikt nie wie, że on żyje w ogóle, nie? Co, co wiesz, to już jest takie trochę dziwne, nie? No bo dlaczego? No całe to nie? wejście do domu, przecież tam zaglądamy do kuchni i widzimy rodziców przez chwilę, to przecież wygląda, prze no, no nie, no to, to sama ta sekwencja jest po prostu rewelacyjna, nie ale, ale wiesz, ale tutaj no widać, że po prostu coś z tym wszystkim jest nie taki. Im dalej się akcja rozwija, tym więcej jest takich jakichś motywów. Mamy sekwencję w samochodzie z naszym głównym bohaterem, tutaj wchodzą wchodząc w spoilery. Na tak, do, dokładnie. I, I stopniowo jakby widzimy, że coraz bardziej jakby coś z tym światem przedstawionym jest nie tak. My nie wiemy jeszcze oczywiście na ile to jest, nie wiem, emanacja właśnie jakichś tych sił nadprzeradzonych, na ile to jest coś związane w ogóle z naszym profesorem, na ile to jest coś związane z tymi sprawami, no bo to też w zasadzie przy każdym z tych wątków, może poza pierwszym, właśnie dochodzi do jakiegoś takiego czegoś dziwnego, niespotykanego. To jest do tego momentu okej. Okay. Dla mnie finał niestety to wykłada. No dobra, no to co do tej struktury trójaktowej, to rzeczywiście pierwszy akt to taki wstęp przedstawiający nam dość szeroko postać Goodmana. I ten wstęp w jakiś sposób nawiązuje do rzeczywistości, bo nie wiem czy wiesz, ale ta sprawa, którą bada początkowo nasz profesor, sam początek filmu, on demaskuje pewnego teleewangelistę, który tam udaje, że się porozumiewa ze zmarłymi, a tak naprawdę odczytuje, znaczy Ktoś w reżyserce czyta karty modlitewne wypełniane przez osoby, które przyszły na spotkanie, czyta mu je tam do mikrofonu w uchu i nasz telewangelista udaje, że właśnie przychodzi do niego zmarły i podaje te informacje, których rzekomo nie ma prawa znać, udając, że zostały mu przekazane. Z tamtej strony, tak ze świata pośmiertnego. I rzeczywiście coś takiego się wydarzyło w rzeczywistości. Był Peter Popow, który został zdemaskowany przez Jamesa Randiego i on też właśnie wykorzystywał informacje z kart modlitewnych. Żona mu tam dyktowała na uszko dokładnie co powinien mówić i sobie odgrywał takie przedstawienia i to jest fajnie bardzo nagrane, buduje klimat, pokazuje nam, że mamy do czynienia z osobą z misją, nie takiego sceptyka na zasadzie łe, dajcie mi spokój, tylko który się tym interesuje, fascynuje, bada to jakoś tam sobie, tylko, że to już od strony formalnej właśnie wygląda trochę dziwnie, bo ten pierwszy akt jest mocno odklejony od kolejnych. Znaczy to jest raz, a dwa, że nie wiem na ile też cię to zdziwiło, ale nie, i czy, czy w ogóle zrzuciło ci się to w oczy, że tutaj mamy mocno przełamaną czwartą ścianę tym otwarciu, bo w zasadzie cały ten początek to jest trochę tak jakby Goodman kierował się albo do właśnie kamery tej w swoim programie, ale z drugiej strony to jest mocno, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie kierowane do nas, widzów, że wiesz, że tam w którymś momencie już nawet mamy właśnie oderwanie od tej kamery, kiedy tam, wiesz, ta sprawa się kończy, a on nadal jakby, jakby się mhm. kieruje wiesz, do, do widzów. Tak, i my nie wiemy do końca, czy to jest program, tak, którego fragment widzimy. Czy to jakoś powróci potem znowu, jako, nie wiem, właśnie, finał odcinka jego show, tego Psychic Cheats, czy może jest to coś innego, czy może właśnie on się zwraca bezpośrednio do nas. I właśnie realizacyjnie, technicznie to już jest ciekawy zabieg, już na samym starcie. Potem mamy ten akt drugi, najbardziej rozbudowany, który przedstawia poszczególne sprawy, a na końcu ten finał. No jeżeli chodzi o sprawy. Ja bym jednak nie nazywał tego nowelkami, bo to nie są zamknięte całości, nie? to są takie epizody, to są jak gdyby pojedyncze straszne sceny z większych całości, tak wygwane. Nie mamy tutaj zazwyczaj jakiegoś szerszego kontekstu, nie mamy podprowadzenia, tylko jesteśmy wrzucani w jakąś sytuację, obserwujemy jakieś przerażające wydarzenia i potem wracamy właśnie do teraźniejszości z punktu widzenia Goodmana, ale to gra bardzo dobrze, bo... To jest technicznie świetnie zrealizowane. Kurczę, te miejscówki. Wspomniałeś o tym wejściu do domu przed początkiem tej drugiej opowieści, do domu tego naszego chłopca. Przecież jak tam właśnie to, ten budynek jest wykorzystywany, to jest coś niesamowitego. To, to, to, to pomieszczenie, w którym chłopiec przyjmuje profesora też jest genialne, ale już przy tej pierwszej opowieści ten Stróż Nocny rozmawia z Filipem Goodmanem w jakimś przeogromnym, ale też całkowicie pustym pubie, i już ta przestrzeń przecież robi niesamowite wrażenie. Tak obserwuję. Ja nie wiem, czy ty też tak miałeś, a ja dosłownie się rozglądałem po tej przestrzeni. Tak oni tutaj sobie rozmawiają, a ja wzrokiem obserwuję całutki kadr i się zastanawiam w ogóle, co to za miejsce, nie? Potem trafiamy do tego szpitala psychiatrycznego, no to to jest tak upiorna. To są tak upiorne realia. Do tego kamera, jak tam pracuje, kamera tak przedstawia. Tę przestrzeń, że ona chociaż jest stosunkowo prosta, bo to jest po prostu jakaś tam stróżówka w opuszczonym budynku, który jest lekko zagracony, ale kamera tak ją prezentuje, że tworzy się z tego taki locus terribilis, Przestrzeń jak gdyby, właśnie labiryntowa. Nagle nam się wydaje, że tam korytarz, jakiś ciemny tunel nie ma końca i to naprawdę przeraża. Tak to działa bardzo mocno na widza. Ale wysto to jest w tej pierwszej nowelce, fajnie też. Rozegrane ze względu na to, że mamy z perspektywy właśnie tej, tej sekwencji całej długiej, no bo faktycznie to, to w kontekście tego, że to jest mocno wyrwane z jakby w takiego szerszego jakiegoś, nie wiem, szerszej fabuły chociażby, no to faktycznie może to moje określenie mhm. nowelka to to może nie jest najszczęśliwsze. Epizody może. Natomiast... Lepiej, no. Tak, tak, ale rewelacyjnie jest rozegrany ten motyw, że z perspektywy już, wiesz, kiedy my obserwujemy tą akcję w tym szpitalu psychiatrycznym, to na przykład ten główny bohater zachowuje się tam przez większość tej, tego epizodu zupełnie mhm. normalnie. W tym sensie, że my widzimy absolutnie przerażające miejsce, gdzie myślę, że każdy z nas jakby miał usiąść, tam włączyć sobie radio, zjeść kanapkę i zrobić obchód trzy razy w ciągu doby, doby czy tam nocy, to po prostu by zszedł zawał serca przy pierwszym zejściu do piwnicy, a my widzimy, że dla niego to jest normalne. Nie, że on idzie sobie, tutaj stoi popielniczka w jakimś takim miejscu, gdzie nikt normalny by się nie zatrzymał nawet na 3 sekundy, to tam stoi sobie popielniczka, gdzie on sobie pali tam papierosa i to niesamowicie działa, nie? Bo właśnie mamy to kadrowanie, mamy to taką bardzo umiejętną i fajnie zrobioną robotę filmową, zestawioną z takim zupełnie normalnym zachowaniem człowieka, nie? że nie mamy czegoś takiego, jak nieraz jest w horrorach, że My od początku widzimy, że ta postać mhm. też już podejrzewa, że ma do czynienia z czymś takim niepokojącym i to też zupełnie inaczej patrzymy na tego rodzaju sekwencje, a tutaj to dla mnie było kapitalne. Ciekawe zrobienie. jest to, że my przecież słyszymy jak gdyby tę historię z ust tego konkretnego stróża, czyli my wiemy, że on przeżyje, że jemu się żadna krzywda sensu stricte nie stanie, a mimo to przeżywamy to niezwykle intensywnie, nie? Tak, no, niesamowita robota, naprawdę. Hmm. I w drugim segmencie znowu mamy taki, taką miejscówkę leśną i tutaj też fajnie twórcy balansują na granicy takiej silnej gatunkowości i pozostania jednak no, w świecie bardziej realnym. To znaczy mamy las, który jest troszkę takim właśnie horrorowym, zamglonym, ale jednocześnie nie czujemy tej przesady. Tak? To wszystko się ogląda na zasadzie, no to się mogło wydarzyć. Potem mamy trzecią opowieść i tutaj znowu obserwujemy wydarzenia w takim Dość nowoczesnym budynku, w nowoczesnym domu, który też jest urządzony tak strasznie modernistycznie i tutaj też właśnie zupełnie inny setting po szpitalu psychiatrycznym opuszczonym i lesie, ale cały czas ta groza jest obecna, a do tego jeszcze też przy samej tej ramie, która cały czas się przewija gdzieś w tle, też pojawiają się różne scenki mniej lub bardziej horrorowe, aż w końcu to eskaluje. I mamy ten wielki finał. I ja tylko chciałbym zaznaczyć, że mam odmienne zdanie od Jarego, bo rzeczywiście dostajemy tutaj coś, co zazwyczaj mnie strasznie irytuje, coś, co mnie strasznie wkurza. Ale w przebudzeniu dusz wydaje mi się, że ten finał który troszkę wywraca świat przedstawiony do góry nogami, został wprowadzony całkiem świadomie i ostatecznie ja byłem zadowolony, bo dostaliśmy masę foreshadowingu. To nie było Deus Ex Machina po prostu znikąd, tylko coś, co myślę do pewnego stopnia dało się przewieźć. To, o czym wspominaliśmy, Tak, ta zmiana konwencji między pierwszym a drugim aktem, to łamanie czwartej ściany, to cała ta w ogóle historia, która jest punktem wyjścia, torebka niesiona przez wiatr, ta wizja w szybie samochodu, strój dziewczynki, który tam się też przewija, czy odgrywa jakąś tam rolę w świecie przedstawioną, to wszystko układa się w całość i myślę, że gdybym obejrzał ten film po raz drugi, to znalazłbym jeszcze więcej zapowiedzi finałowego zwrotu akcji i tym bardziej bym, byłbym w stanie go kupić. Ja w ogóle byłem w trakcie seansu całkiem sceptyczny jeszcze, co nie powinienem dodać, bo tak jak po Ghostland, ostatecznie słyszeliście, no, że docenialiśmy wiele rzeczy, ale nie byliśmy jakoś zachwyceni tym seansem. Tak samo tutaj sobie myślałem, kurczę, tak wszyscy chwalili to Ghost Stories, a co jeżeli to będzie jednak taki sobie filmik, czy po prostu kiepski film. I byłem w miarę zadowolony, byłem przestraszony autentycznie, ale jakoś tak cały czas trzymałem się na dystans. nie Tak sobie myślałem, kurczę, jeszcze może się to zawalić. A no mimo wszystko się nie zawiodłem. Moim zdaniem otrzymaliśmy porządny film grozy, który straszy zarówno atmosferą, jak i jumpscarami. Tutaj jest sporo jumpscarów, ale zrobionych tak całkiem nieźle i też nie ma przesady, tak na zasadzie jak w naznaczonym chociażby. Z jednej strony, nie wiem, czujemy te ciarki na plecach, gdy na przykład stróż opuszcza swoją kanciapę, by podpiąć zasilanie, które nagle wysiadło. Z drugiej strony skaczemy, gdy gdzieś na ekranie pojawi się jakaś śmieszna postać. Wszystko działa, wszystko jest wysoce poprawnie zrealizowane. Muzyka, tak jak Jerry zauważył, jest raczej taka do zapomnienia. Generyczna, momentami, no właśnie, mocno podbudowująca to napięcie. Mnie nie przeszkadzała, akurat nie wybijała mnie, ale rzeczywiście też kojarzę takie dwie sceny, gdzie no, waliła mi uszy. ale te, te scenografie, tak, to wykorzystywanie przestrzeni, to jest zrealizowane po prostu, wiesz, 10 na 10, a nietypowe zakończenie o dziwo, do mnie trafiło, bo skłoniło mnie do refleksji nad tym tagline'em, nad tym właśnie, że rzeczywiście cały ten wątek sceptycyzmu, wiary, czy też religii był tutaj obecny i zacząłem, ja dosłownie zacząłem to rozkminiać, tak, po zakończeniu seansu na co się złapałem, na co się nie złapałem, co było prawdą, co nie było prawdą, co do czego doprowadziło i no, dla mnie to był udany seans. Czytałem potem w sieci, że to przedstawienie oryginalne bardziej stawiało na refleksję na temat wiary samej w sobie, na temat religii i też y jakiejś nietolerancji względem religii, antysemityzmu i tak dalej. Tutaj w filmie to jest tylko liźnięte, tak naprawdę prawie tego nie ma ostatecznie. Znaczy to niby jest jakoś tam w fabule, ale absolutnie nie wypływa na pierwszy plan, nie skłania do większej refleksji, ale sama ta kwestia wiary w zjawiska nas przygodzone, no to mi się podobało. Tutaj myślę, że przy tym finale raczej się nie zgodzimy, chyba że Cię przekonam jednak, że to nie zostało dobrze wyegzekwowane, bo to co wspominasz, czyli ten foreshadowing, to z jednej strony jest rzecz, która faktycznie jest, jest nam bardzo dobrze dozowana od samego początku. I w tym sensie to jest to, co ja wspominałem wcześniej, że w zasadzie dosyć szybko wiemy, że coś jest tutaj nie tak i pewnych rozwiązań fabularnych można się domyślić. Natomiast ja myślę, że to już w sekcji spoilerowej mhm. bym chciał rozwinąć. W mojej ocenie problematyczność tego finału jakby jest dwojaka. Po pierwsze, on moim zdaniem jest źle wyegzekwowany sam w sobie w sensie ja kupiłbym takie zakończenie, bo ja osobiście to nie wiem, tak jak często dyskutujemy przy różnych okazjach przy poce na przykład ostatnio, czy puce, przepraszam mhm. Jak żeśmy rozmawiali sobie o tym odcinku Into the Dark, no to też żeśmy dywagowali, że tam niektóre rozwiązania w finale nagle były takie, że stawiały pod znakiem zapytania to, co widzieliśmy wcześniej, no i to jest zawsze dyskusyjne. Ja kupiłbym takie rozwiązanie, ale ja mam problem, jak to tutaj zostało konkretnie zaimplementowane. I drugi, druga rzecz, z którą mam nawet większy problem, to to, że my z jednej strony dostajemy sporo dobrze zrobionego, dobrze przeprowadzonego foreshadowingu, ale z drugiej strony, z perspektywy finału moim zdaniem jest przynajmniej kilka scen, które albo dla mnie nie mają sensu, mhm. albo, albo nie wiem tak naprawdę, co, co ja zobaczyłem. I, I to powoduje, że tutaj ja mam ten z tym finałem no spory problem ogólnie. Nie? Także ja jestem całościowo po lekturze tego filmu zadowolony, nawet bardzo zadowolony. Uważam, że to jest dobre kino. Natomiast no, uprzedzam, że ten finał no, no to może być rzecz, po której widzowie, jeżeli się jeszcze z tym filmem nie spotkaliście, to możecie być rozczarowani. Ale to w takim razie odwracasz sens, czy nie? Nie, absolutnie nie, to wiesz, dla mnie e, autentycznie e, patrząc na moje własne emocje, to e, dla samego tego drugiego o aktu zdecydowanie warto, naprawdę, to e, oczywiście... Jak sprowadzimy ten film do, tylko i wyłącznie do tych e, trzech historii, do tych epizodów, e, to pewnie trochę zubożymy cały przekaz tego filmu i to, o czym nam twórcy chcieli opowiedzieć, natomiast e, stricte horrorowo to moim zdaniem jest naprawdę e, rewelacyjna robota I, i nawet jeżeli właśnie finał Was trochę rozczaruje, to zdecydowanie warto sięgnąć. Mhm. No dobra, to w takim razie co? Jeszcze krótka strefa spoilerowa? Spróbujesz przekonać? Dokładnie tak, krótko. Dobra, to kochani, jeżeli nie widzieliście filmu, to Wam dziękujemy i życzymy udanego seansu. Ja polecam ogólnie, bez większych zastrzeżeń. To nie jest znowu jakaś wielka rewelacja, ale yy, ma momenty i jest sprawnie zrealizowany. Polecam. A my przechodzimy na chwilę do strefy spoilerowej. Słyszymy się za chwilkę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie, profesorze Jarosławie. Witam ponownie, magistrze Szymonie. To może dla osób, które filmu nie widziały, czy widziały go dawno temu, krótkie przypomnienie. W końcówce okazuje się, że prawdopodobnie nic się nie wydarzyło z tego, co widzieliśmy na ekranie, że pan Philip Goodman, o ile tak się w ogóle nazywa, leży na łóżku szpitalnym, tak? jest w śpiącce, jest podpięty do aparatury podtrzymującej życie, nie ma kontaktu z rzeczywistością. Znaczy no, Tak jak taka osoba, tak prawdopodobnie coś słyszy, jakieś bodźce z otoczenia przyjmuje. No ale jest całkowicie sparaliżowany i wychodzi na to, że absolutnie wszystko co widzieliśmy to jest jakaś wizja tego jego być może też uszkodzonego teraz mózgu, bo bohaterowie poszczególnych epizodów, czyli stróż, chłopiec i potem ten nasz były bankier z trzeciej historii pojawiają się gdzieś w otoczeniu po prostu w tym szpitalu. No i teraz powiem Ci, jaki ja mam problem. I zacznę od tego, na czym skończyłem w zasadzie. Czyli, że w mojej ocenie z perspektywy tego finału niektóre sceny nie mają sensu. Bo ja Ci powiem tak, że po pierwsze dla mnie dużym problemem jest to, że tak naprawdę ten finał wyrzuca, można powiedzieć, do kosza praktycznie biorąc wszystko, co żeśmy widzieli, łącznie z tym początkiem. Bo dla mnie nie jest jasne w tym momencie, czy na przykład to, co widzieliśmy, w sensie ten program, tę pierwszą sprawę, czy to w ogóle miało miejsce, czy nie miało miejsce. Mamy scenę na przykład, nie wiem, z ojcem pomiędzy tymi dwoma pierwszymi epizodami. Scena, która też dla mnie, jeżeli to się wszystko nie wydarzyło, nie ma specjalnego sensu. Scena w kościele, wiesz, teoretycznie jest, tłumacząc sobie, że tutaj mamy projekcję z otoczenia, można powiedzieć, że nie wiem, że ksiądz na przykład się pojawił gdzieś tam w jego otoczeniu i to się przekłada w ten sposób na, na ten jego pracujący mózg, ale ta scena w sumie nie ma sensu tak patrząc na nią, bo ten ksiądz właśnie mówi raczej o tym, że właśnie tak jak wspominałaś zresztą, że, że ta wiara jest trochę pogardzana, wyśmiewana i tak dalej, i tak dalej, no a umówmy się, jeżeli by faktycznie miała to być jakaś tam projekcja umysłu w odpowiedzi na coś, co się dzieje wokół, no to ja bym raczej rozumiał, że wiesz, pojawia się jakiś tam kapelan, nie wiem, udziela jakiegoś tam ostatniego namaszczenia, czy, czy modli się przy tym pacjencie, czy cokolwiek innego, no i, i w tym momencie, no ta scena jest bardzo problematyczna. Co więcej, y Wiesz, sam ten motyw, czy sama ta konstrukcja, że mamy tutaj do czynienia z tym niby śledztwem, czy takim pozornym śledztwem, ten punkt wyjścia w postaci tego jakiegoś cudownie odnalezionego profesora. Oczywiście, no wiesz, możemy to wszystko sprowadzić do tego, tak, to jest projekcja umysłu, tylko że dla mnie to nie ma sensu. Po prostu, dla mnie w tym momencie ja jestem zirytowany, dlatego że mamy dużo tego rodzaju filmów. Tego rodzaju filmów, czyli mam na myśli tutaj filmy, które w finale robią potężny zwrot i nagle okazuje się, że w zasadzie wszystko, co widzieliśmy, w ten czy w inny sposób się nie wydarzyło albo wyglądało naprawdę inaczej. Ale tutaj mamy przeważnie w tych filmach dwa elementy, które moim zdaniem powodują, że ten finał, nawet jeżeli kogoś zirytuje, bo na przykład nie lubi po prostu tego rozwiązań, to się trzyma jakoś tam kupy. Nie wiem, sięgnijmy po Wyspę Tajemnic albo po Madhouse. Nie wiem, czy ty widziałeś mhm. któryś z tych filmów. Tak, tak. To są filmy, które opierają się w zasadzie na bardzo podobnym motywie, czyli w finale nagle się okazuje, że nic nie miało miejsca i wszystko, co, co widzieliśmy przez cały film tak naprawdę wyglądało zupełnie inaczej, ale one w zasadzie w momencie, kiedy dochodzimy do finału dosyć prosto dają się wytłumaczyć właśnie w kontekście wszystkich wydarzeń w świecie przedstawionym. My wiemy co miało miejsce, co nie miało miejsce, rozumiemy jakby dlaczego te poszczególne sekwencje wyglądały tak, a nie inaczej. Cofaliśmy się na przykład, wiesz, niedawno do tego Into the Dark, czy, czy rozmawialiśmy o tym Into the Dark, cofając się tam parę odcinków wstecz. I przecież tam też, no, ten finał w zasadzie wywrócił nam wszystko, co widzieliśmy, ale tak jak nawet za zaczęliśmy rozmawiać. Im dłużej rozmawialiśmy, tym bardziej to się wszystko układało. A tutaj... No nie, no po prostu ja y, a, absolutnie nie jestem w stanie nawet zidentyfikować, y, czy cokolwiek do samego finału było prawdą. Bo, Ale to jest jedyne... porównujesz z Puką, tak? Porównuję z Puką, na przykład mhm. porównuję właśnie z Wyspą Tajemnic, porównuję z Madhouse, bo wiesz, y, tutaj dostajemy finał. I mamy powiedziane, nic się z tego nie wydarzyło, czy raczej inaczej, te epizody się nie wydarzyły. No i teraz tak, rzucone jest nam na przykład, że on próbował popełnić samobójstwo i możemy się domyśleć, że w tym momencie jakby prawdą, taką, takim pewnikiem z tego co widzieliśmy, to jest ta sekwencja w tym kanale kiedy Goodman jako młody chłopak nie pomógł koledze, który gdzieś tam był męczony i zmarł na skutek, można powiedzieć, pewnych tragicznych okoliczności czy Goodman jako nastolatek pozwolił innym nastolatkom strollować chorego umysłowo opóźnionego w rozwoju kolegę, który wszedł do kanału tam były wyrysowane numerki on miał znaleźć ich chyba 10, a ich było 9 bodajże I czy tam no, było ich jeden mniej, więc chłopiec schodził głębiej i głębiej no i gdzieś tam utknął, dostał ataku padaczki prawdopodobnie i zmarł i chociaż Filip wtedy był no, nastolatkiem no, też za bardzo nie... no co mógł zrobić, tak, no, krzyczał do chłopca nie rób tego czy coś takiego, ale on nie rozumiał, dał się właśnie zmanipulować reszcie tam chłopców. No i też Filip go nie uratował, no ale też tak naprawdę ten chłopak wreszcie zmarł od razu, więc nie bardzo miał jakieś pole do popisu, tak mi się wydaje, więc ja, ja go na przykład nie obwiniam też. Jeżeli ta scena miałaby się wydarzyć, to ja tutaj nie obwiniam bohatera jakoś mocno. Nie no, ja absolutnie tutaj nie, nie szedłbym w tym kierunku, żeby go obwiniać o to, tylko bardziej ja rozumiem to w ten sposób, że uznaję z perspektywy finału, że to jest jeden z niewielu pewników, które widzieliśmy do, do samego finału, wiesz, do sceny w szpitalu. Ale tak naprawdę, szczerze, dla no. mnie nie ma tutaj żadnego pewnika i to jest właśnie super, bo tak jak mówisz, znaczy akurat Wyspy Tajemnic Madhouse, znaczy nie pamiętam teraz szczegółów, tak wiem, że mi się podobały, a co do półki, to moim zdaniem właśnie w puszce to jest trochę irytujące, że my tak sobie dopowiadamy coś, ale y, no nie do końca wiadomo w końcu, co się wydarzyło, w jakiej kolejności, bo my tam mieliśmy kilka teorii, tak? Fajnie się dyskutowało, ale ostatecznie moim zdaniem y, nic nam z tego konkretnego nie wyszło, w sensie żaden pewnik się nie pojawił. A tutaj y, ten film y, nie, właśnie nie, nie daje nam też żadnego pewnika, ale tak y, na poziomie meta to mi się bardzo podoba bo mamy ten tagline właśnie tak że widzimy to co chcemy zobaczyć i przez cały film myślimy że chcemy że oglądamy horror tak że oglądamy tego sceptyka który Zmaga się z zjawiskami paranormalnymi i celowo ignorujemy to, że tutaj różne rzeczy w świecie przedstawionym się nie trzymają za kupy. Także mamy y, jakieś elementy w centrum kadru, które nie wiadomo dlaczego tam się znalazły, że pewne elementy jak ten żółty strój, ta żółta sukienka powracają, że bohater y, sam, Filip y, Goodman, tak doświadcza dziwnych rzeczy, że początkowo łamie czwartą ścianę jak gdyby, czy też mówi do nas, do jakiegoś odbiorcy a potem znowu obserwujemy to wszystko z boku, czyli znowu nie ma żadnego paradokumentu czy dokumentu, tylko zwyczajny film. To, że właśnie, nie wiem, to spotkanie w tym wielkim pubie, dlaczego oni się spotkali w ogromnym pubie, dlaczego w tym pubie nie ma bagmana? Tam mamy masę takich elementów, które pokazują, że ten świat przedstawiony jest wypaczony, że coś w nim nie gra i mnie się wydaje, że ta scena z kanałami, w ogóle cały ten wątek ojca, to się mogło oczywiście wydarzyć, tak? I może mózg właśnie tego ten uszkodzony mózg człowieka w śpiące, teraz odtwarza pewne wspomnienia i miesza je z jakąś fikcją, ale głównie dobrze, nic z tego mogło się nie wydarzyć. To wszystko może być po prostu majakiem tego umysłu i to od nas zależy, co chcemy zobaczyć, w co chcemy uwierzyć. I w kontekście tej płaszczyzny meta, czyli tego, że film traktuje o wiarze, nie wiarze, o właśnie o tym, że żyjemy w czasach, gdzie negujemy takie zjawiska, czy że znowu wiesz, nauka rządzi rozum, a nie serce, czy coś takiego, no to na tej płaszczyźnie mi się to strasznie podoba, to mi się wydaje po prostu bardzo atrakcyjne, że na koniec dostajesz przytyczka w nos, ale nie na zasadzie scenarzysta był leniwy, tylko on to zaplanował, on ci dał foreshadowing, on właśnie sprawdzał twoją cierpliwość, twoją spostrzegawczość, sprawdzał na etapie, na którym etapie zaczniesz wątpić, na którym etapie zaczniesz właśnie rozkładać to na czynniki pierwsze i no ja tak działam ja właśnie mam wrażenie, że łyknąłem całkowicie to, co właśnie scenarzysta mi podrzucił i że no, zostałem kupiony przez to i mi się to podoba. Jestem zmanipulowany, ale spoko. Wiesz to, jeżeli przyjmiemy taki tryb rozumowania, to ja jestem jeszcze bardziej wkurzony niż byłem, dlatego że <śmiech> dla mnie to, to, już, to już nie jest źle wyegzekwowane zakończenie zaplanowane przez scenarzystów, tylko to jest po prostu typowe, typowe pokazanie środkowego palca do widzów, bo wiesz to, ja mógłbym... Zaakceptować Twój tok rozumowania, czyli że tak naprawdę wszystko możemy tutaj sobie zakwestionować czy dopowiedzieć. no Tylko, że w tym momencie to ja dziękuję za taki film, bo to jest tak, że jak ja bym obejrzał dwie godziny filmu, i to w tym momencie ja ci mogę powiedzieć, ale drogi kolego, ale skąd wiesz, że ta scena końcowa w tym szpitalu ma jakikolwiek sens? No bo musimy wiesz, żeby. Znaczy, nie, scena w szpitalu to zakończenie. ma sens. Scena ma taki sens, że my obserwowaliśmy wizję tego człowieka w śpiąctce, tak? I tyle. No ona, ale które no ale z tych wizje, wizji ale... są wspomnieniami, a które są czysto wizjami, tego się nigdy nie dowiemy. I no właśnie... ale to jest moim zdaniem słabe, dlatego że, wiesz, żebym ja odczuł jakiekolwiek emocje na koniec. Ale odczułeś, pod, na przestały pod, film odczuwałeś, właśnie o to chodzi. No, no nie, no, przestały film odczuwałem, ale wiesz, ja oczekuję od tego finału, że jeżeli twórca się decyduje na tego rodzaju zakończenie, to że to będzie spłętowanie jakby całości. A moim zdaniem właśnie to, że tutaj my absolutnie nic nie wiemy, bo bo, bo bo nawet mnie wybiłeś tym, że e, twoim zdaniem ta scena w kanałach może e, się nie wydarzyła, bo ja e, to dopowiadałem sobie w ten sposób, że okej okay, to jest jakiś tam jeden pewnik, bo wiemy, że to jest e, nasz, nasz bohater na tym szpitalnym łóżku, to jest jakiś tam niedoszły samobójca więc po prostu ja sobie założyłem, że to jest ten jeden, e, jedyny element po prostu, który możemy tutaj uznać za pewnik i to doprowadziło naszego bohatera do, do nie wiem, do jakichś tam wyrzutów sumienia i Problemów i, i że próbował ze sobą skończyć. Ale w tym momencie, jeżeli właśnie pójdziemy w taki trop interpretacyjny, że tak naprawdę oglądaliśmy przez dwie godziny film, y, który jest majakami y, umysłu w śpiące. Y, to, to naprawdę mnie to po prostu absolutnie irytuje, bo w tym momencie to mo moglibyśmy dostać cokolwiek. Mógłbyś oglądać dwie godziny komedii romantycznej i na końcu zobaczyć gościa leczącego na Ale nie, właśnie nie na bo o to chodzi, że idziesz na horror, idziesz na horror, który nazywa się Ghost Stories i masz oczekiwania właśnie, dlatego mi ale, to ale w tym momencie, ale ta, ale ta warstwa meta nie ma znaczenia, słuchaj, ta warstwa no, ale... meta w tym momencie nie ma znaczenia, dlatego, że, że to ja bym jeszcze też był w stanie zaakceptować te, tego rodzaju rozumowania, jakie ty teraz masz, czyli, że okej, okay, Zakończenie jest może słabe w kontekście tego, że nic nie wiemy tak naprawdę i zostajemy trochę zaskoczeni przez scenarzystów i tyle, ale jako warstwa meta w kontekście oczekiwań na przykład, to mnie to też irytuje, bo ja bym oczekiwał od twórców, że w tym momencie będą mieli, że tak się wyrażę, jaja, żeby powiedzieć jakby jak to tutaj mniej więcej oni oni jako scenarzyści do tego podchodzą, a wiesz a tutaj mamy przez dwie godziny film, który jest na tym poziomie takim stricte gatunkowym, bardzo solidnym straszakiem, który tak jak mówiliśmy potrafi mm -hmm. przerazić, kiedy widzimy dużo różnego rodzaju zjawisk paranormalnych i dostajemy ten finał i oni mówią, okej, okay, oglądałeś Majaki Chorego Umysłu. No mm -hmm. i, i wiesz, i, i, to, i to i to dla mnie to nie jest żadna warstwa meta. Dlatego, że Ale na nie, poziomie meta... Me... Ale chodzi o to, że właśnie zobacz, że ty połączyłeś scenę w kanałach z tym, że teraz właśnie bohater dopuścił się samobójstwa, chociaż to też jest trochę bez sensu. Dlaczego teraz, tak? Po tylu latach nagle. Widziałem, że niektórzy ludzie w sieci twierdzą, że facet próbował się zabić przez swojego ojca, który go tam właśnie dręczył, jego i tam siostrę w dzieciństwie, który właśnie narzucił im wiarę i dlatego też bohater się odsunął od religii, no ale teraz się załamał, zabił się, a to jest właśnie jakiś tam ciąg wizji związanych z tym jego z życiem religijnym, z przeszłości i tak dalej. I dlatego mi się to podoba, że ludzie rzeczywiście doszukują się tutaj tego. Ludzie widzieli to, co chcieli zobaczyć, tak, o, ignorując te wszystkie rzeczy, które powinny nas wybić. Tak samo jak właśnie śnimy. Nie? Często śnimy, świat nie ma sensu, i potem jak wspominamy sen, to widzimy, że no, to nie miało sensu. Tak? Dlaczego nie wiem? miałbym na przykład chodzić do pracy z moją rodziną, czy z ludźmi ze studiów nagle, tak jak ja z nimi nie pracuję, ale w śnie byli tam w tym miejscu i mi to nie przeszkadzało, bo to jest rzeczywistość snu. I tak samo tutaj, my ignorujemy te wszystkie takie rzeczy nieprzystające do siebie i jeszcze na koniec każdy buduje sens, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni. I ja rozumiem twoją irytację, bo ja też tak często mam przy innych filmach, które posługują się tym zabiegiem, Pozdrawiam Bedwulfa z którym widziałem przecież w kinie to złowe mnie, które recenzowaliśmy też w nawiedzonym podcaście już dawno, dawno temu. I mnie to strasznie wkurzało wtedy, ale tutaj ta płaszczyzna no, dla mnie to jest fascynujące. No Nie, znaczy, <grym> wiesz, to dla mnie to jest po prostu naprawdę źle wyegzekwowane, bo ja kupuję ten pomysł, ja kupuję, że oni chcieli się tutaj trochę zabawić z nami widzami, właśnie z oczekiwaniami i tak dalej, tak dalej. Tylko. Y Mój problem wynika z tego, że tak, tak naprawdę to ja jako widz, nawet patrząc właśnie z tej perspektywy trochę zabawi, zabawy z nami w kotkę i myszkę, jestem przede wszystkim zirytowany tym, że oni można powiedzieć, że wyrzucili w tym momencie do kosza cały film. Cały film idzie do kosza, no, tak. dostajemy finał, dostajemy finał, który tak naprawdę mówi ci straciłeś dwie godziny, znaczy może nie, się Nie, nie, do kosza, tylko jego fabuła, tak? Bo to no właśnie... jego fabuła, no tak, ale wiesz, ale tu scenarzyści mi mówią tak, obejrzałeś godzinę 40 filmu który tak naprawdę był gatunkowo niezłym straszakiem, a teraz yy, okazuje się, że oglądałeś coś, co kompletnie nie ma sensu. I na, dla mnie na poziomie meta to jest wkurzające, bo wiesz co, można by było zrobić ten film super. Ja dlatego tak w prywatnej rozmowie też ci sygnalizowałem, że mnie nawet nie tyle irytuje samo zakończenie, co sposób jego wyegzekwowania, mm -hmm. bo filmy, do których ja nawiązywałem wcześniej na przykład, właśnie robią to moim zdaniem umiejętnie, w tym sensie, że z jednej z jednej strony mamy w nich foreshadowing, i można pewnych rzeczy się domyślić, szczególnie jeżeli już nie wiem, nagle wiemy jak się ten film zakończy, to widać jak jesteśmy prowadzeni po sznurku do określonego zakończenia, mhm. ale one nie negują tego wszystkiego, co widzieliśmy przez te dwie godziny. One tak naprawdę pokazują nam, okej, okay, drogi widzu, widziałeś dwie godziny filmu z perspektywy niewiarygodnego narratora na przykład. Mhm. I, I pewne rzeczy nie mają sensu, dlatego że to on był tym narratorem. Widziałeś jego perspektywę, a tak naprawdę ten świat wygląda zupełnie inaczej. A tutaj, jeżeli się, chciano się zabawić jakby z tym motywem wiary czy niewiary, to wiesz, to... Yy, dla mnie to po prostu jest źle zrobione, bo zobacz, dostajemy straszne scenki i w tym momencie tak... Co nam mówi w kontekście tej, tej warstwy meta, wiary czy niewiary i w, i w zjawiska nadprzyrodzone i w religię? Bo jeżeli tutaj jeszcze będziemy próbowali do tego dołożyć tą warstwę właśnie taką duchową, to już w ogóle moim zdaniem to jest bardzo źle zrobione tutaj, ale nawet w kontekście właśnie tylko i wyłącznie te, tych zjawisk nadprzyrodzonych. No to jeżeli widzieliśmy kilka przerażających scenek i twórcy na końcu nam mówią, to były majaki senne, to jak się to ma do warstwy meta? Jak się to ma nawet do tego tagline'u, że widzisz to, co chcesz zobaczyć? No wiesz, to, to tak naprawdę to będzie tak, że to jest film z gatunku takich, że jeżeli obejrzy go totalny sceptyk albo obejrzy go ktoś, kto jest że tak powiem nastawiony na zjawiska paranormalne bardziej przychylnie czy do zjawisk paranormalnych bardziej przychylnie to jeden powie, tak, taki, o takich rzeczach czytałem, a drugi powie no tak, bzdury, bzdury. No to jest wiesz, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie moim zdaniem właśnie nie zagranie na oczekiwaniach, tylko tak naprawdę ten film w tym kontekście działa jako tylko i wyłącznie potwierdzenie twoich opinii własnych, nie? I w kontekście gatunkowości, no ja to podobał, kupuję, no. że ta, możemy dostać po prostu dobry straszak i to wszystko, natomiast no według mnie, jeżeli chciano się tutaj z nami widzami zabawić, no to zrobiono to najgorzej jak tylko można było. Słuchaj, no nie ma sensu ciągnąć tej dyskusji, bo no mamy inne spojrzenie, tak? I myślę, że żaden z nas teraz zdania nagle nie zmieni. Ja absolutnie rozumiem, o czym mówisz, bo też na wielu innych produkcjach miałem podobne odczucia, ale tutaj nie, tutaj naprawdę jestem przekonany, przekonany do tego filmu, tak? I czuję się zachwycony właśnie tą płaszczyzną meta, którą ja widzę, ty niekoniecznie. I teraz jestem ciekaw, jak to jest ze słuchaczami i w ogóle z innymi widzami, bo tak sobie myślę, gdy Cię słuchałem, doszedłem do wniosku, że pewnie wiele osób jest po środku zupełnie, nie? że ani nie została tak odrzucona jak Ty, ani nie rozważa tego wszystkiego teraz na tej płaszczyźnie meta, tylko po prostu zobaczyła, aha i, i tyle. Pewnie wyszli ludzie z kina, czy wyłączyli platformę, telewizor i zapomnieli o tej produkcji. No właśnie, kochani, jeżeli macie swoje zdanie, jeżeli widzieliście, to możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na Kongo, czy na YouTube, czy gdzieś indziej. Chętnie zobaczymy, co wy o tym filmie myślicie, a my, no cóż, no profesor Dżeggysław pozostaje sceptykiem. <grym> może ten podcast się nie wydarzył, Dżegg. No, być może, być może. A potem się okazało, że się nie nagrywało, nie, przez całe te godziny. No. Nie, dobra, Sprawdziłeś, ho. czy masz baterię w dyktafonie? Właśnie tak tego aż spojrzałem na no szczerze mówiąc. Ale nie, niby się nagrywa. No nic, to nie będziemy przedłużać. Dzięki Ci za rozmowę. Dzięki bardzo. A Wam kochani dzięki za uwagę. I tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Kolejny na po był sobie czarny, czarny las. W tym czarnym, czarnym lesie był czarny, czarny dom. W tym czarnym, czarnym domu był czarny, czarny pokój. W tym czarnym, czarnym pokoju był czarny, czarny stół. Na tym czarnym, czarnym stole była czarna, czarna trumna. W tej czarnej, czarnej trumnie był biały, biały trup. Biały trup. Na trupie pereł sznur. Trup i blask. Czarny dom. Pereł sznur. Już za tydzień. Tylko na podkaście.